Rozdział dziewiąty Myślę, że do ucieczki wykorzystał przeloty dzikich ptaków. Rankiem przed odjazdem posprzątał swoją planetę. Przeczyścił starannie kominy czynnych wulkanów. Posiadał dwa czynne wulkany, co zapewniało mu dużą wygodę, gdy zapragnął rano gorącego śniadania. Posiadał także jeden wygasły wulkan, ale ponieważ głosił dewizę, nigdy nic nie wiadomo, Wyczyścił więc także wulkan nieczynny. Kiedy czyści się kominy regularnie, wulkany płoną równym, łagodnym ogniem, bez wybuchów. Wybuchy wulkaniczne są zupełnie jak ogień w piecu. No, oczywiście, że ziemianie są zbyt mali w stosunku do ziemi, aby i tutaj możliwe było czyszczenie kominów wulkanów. Dlatego powodują tak wielkie kłopoty. Mały książę wyrwał także, z pewną melancholią, ostatnie pędy baobabu. Myślał, że już nigdy tu nie powróci. I tego ranka, te wszystkie prace, wydały mu się nadzwyczaj lekkie. A kiedy po raz ostatni podlał róże i poczynił przygotowania do ukrycia jej pod kloszem, poczuł nagły przypływ łez. — Żegnaj — powiedział do róży, ale ona mu nie odpowiedziała. — Żegnaj — powtórzył. Róża zakaszlała, ale tym razem nie było to spowodowane przeziębieniem. — Była mnie mądra — odpowiedziała mu wreszcie. — Proszę, wybacz mi, życzę ci szczęścia. Zdziwił go ten brak wymówek. Stał tak, zbity z tropu, kurczowo trzymając się klosza. Nie pojmował tej spokojnej słodycze. Ależ oczywiście kocham cię, powiedziała Róża. Nie domyślałeś się nawet tego z mojej własnej winy, ale to nie ma żadnego znaczenia, chociaż sam byłeś równie niemądry, co ja. Staraj się być szczęśliwy i zostaw ten klosz w spokoju. Nie będę go już potrzebować. A wiatr? Nie jestem aż tak przeziębiona świeże nocne powietrze dobrze mi zrobi. Jestem przecież kwiatem, ale szkodniki. Muszę znieść te, czy ową gąsienicę, skoro pragnę ujrzeć motyle. Słyszałam, że są tak piękne. Zresztą, jeśli nie one, to kto mnie odwiedzi? Ty będziesz daleko. Zaś dużych stworzeń się nie boję. Mam przecież ostre pazury. I pokazała naiwnie swoje cztery kolce. A potem dorzuciła. Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść? To idź, ponieważ nie chciała, żeby zobaczył, jak płacze. Tak pełna dumy była róża. Rozdział 10. W okolicy znajdowały się asteroidy. 325, 326... 327, 328, 329 i 330. Zaczął je odwiedzać w poszukiwaniu zajęcia i nauki. Na pierwszej mieszkał król. Zasiadał on ubrany w purpurę i gronostaje na tronie, który był z jednej strony prosty, lecz jednocześnie majestatyczny. — O, oto poddany! — wykrzyknął król, zauważywszy małego księcia. A mały książę zadał sobie pytanie. — Jakim sposobem rozpoznał mnie, skoro nigdy mnie nie widział? — Nie wiedział, że z punktu widzenia królów świat jest bardzo uproszczony. Wszyscy ludzie stanowią dla nich poddanych. — Zbliż się, żebym mógł ci się lepiej przyjrzeć. Rzekł do niego król, przepojony dumą, że oto nareszcie będzie królem dla kogoś. Mały książę poszukał wzrokiem odpowiedniego miejsca, żeby usiąść, ale cała planeta była zasłana wspaniałym, gronosnajowym płaszczem. Zrezygnowany stał nadal, choć ziewał ze zmęczenia. — Etykieta nie pozwala na ziewanie w obecności króla — rzekł do niego monarcha. — Zabraniam ci tego. — Nie potrafię się powstrzymać — odparł mały książę zawstydzony. — Odbyłem długą podróż, nie śpiąc — — A więc — powiedział król — nakazuję ci ziewanie. Nie widziałem ziewania w niczym wykonaniu przez wiele lat. To dla mnie rzeczy ciekawe. No dalej, ziewnij jeszcze. To rozkaz. — To mnie onieśmiela. Już nie mogę — powiedział mały książę rumieniąc się. — Hmm... hmm... Zamyślił się król, a więc e, rozkazuje ci na zmianę ziewać i... Trochę bełkotał w zdenerwowaniu, bo królowi szczególnie zależało na tym, żeby szanowano jego autorytet. Nie tolerował nieposłuszeństwa. Był to monarcha absolutny, ale ponieważ był dobry, wydawał rozsądne rozkazy. Gdybym polecił, zwykł mówić. Gdybym polecił generałowi przybrać postać morskiego ptaka, a generał nie wykonałby rozkazu, to nie byłaby to wina generała. Byłaby to moja wina. Czy mógłbym usiąść? spytał nieśmiało mały książę. Rozkazuję ci zająć miejsce, odpowiedział król, usuwając majestatycznym gestem rąbek swego grono stajowego płaszcza. Zaś mały książę zdziwił się. Planeta była maleńka. Nad czym król mógł sprawować rządy? — Wasza królewska mość — rzekł. — Proszę wybaczyć, że ośmielam się pytać. — Rozkazuję ci pytać — rzekł pośpiesznie król. — Nad czym wasza królewska mość panuje? — Nad wszystkim — odparł król z niekłamaną skromnością. — Nad wszystkim — Król dyskretnym gestem wskazał planetę, inne planety i gwiazdy. — Nad tym wszystkim? — rzekł mały książę. — Nad tym wszystkim — odparł król, bo monarcha ten był nie tylko władcą absolutnym, ale i powszechnym. — A gwiazdy są panu posłuszne? — Oczywiście — rzekł król. — Wykonują polecenia natychmiast, nie toleruje braku dyscypliny. Ogrom tej władzy zachwycił małego księcia. Gdyby sam ją posiadł, mógłby przeżywać nie tylko czterdzieści cztery, lecz siedemdziesiąt dwa lub nawet sto, czy może wręcz dwieście zachodów słońca jednego dnia i to bez konieczności przesuwania krzesła. A ponieważ poczuł się trochę zasmucony na wspomnienie swej opustoszałej, malutkiej planety, zebrał się na odwagę i ośmielił się poprosić króla o przysługę. Chciałbym ujrzeć zachód słońca. Czy zechciałby pan zrobić mi przyjemność? Proszę rozkazać słońcu, aby schyliło się ku zachodowi. Gdybym rozkazał generałowi, żeby jak motylek przeleciał z kwiatka na kwiatek lub żeby napisał tragedię albo przybrał postać morskiego ptaka, a on nie wykonałby otrzymanego rozkazu, który z nas ponosiłby za to winę? – Pan – powiedział stanowczo mały książę. – Zgadza się. Od każdego należy wymagać tylko tego, co może dać. Autorytet opiera się przede wszystkim na rozsądku. Jeśli rozkażesz swojemu ludowi rzucić się do morza, sprowokujesz rewolucję. Mam prawo wymagać posłuszeństwa, gdyż moje rozkazy są rozsądne. — A więc co z moim zachodem słońca? — przypomniał mały książę, który nigdy nie zapominał o raz wypowiedzianej prośbie. — Będziesz miał swój zachód słońca. Wydam polecenie. Jednakże, zgodnie z zasadami rządzenia, poczekam na korzystniejszy moment. — A kiedy to nastąpi? — drążył mały książę. — Hm, mm. mm. odpowiedział mu król, który najpierw coś sprawdził w wielkim kalendarzu — — To będzie dziś wieczorem około godziny siódmej czterdzieści i zobaczysz, jakie okazują mi posłuszeństwo. Mały książę ziewnął. Żałował zachodu słońca, ale był już nieco znudzony. — Nie mam tu już nic więcej do roboty — rzekł do króla. — Odchodzę. — Nie odchodź — odpowiedział król, który nabrał już dumy z posiadania poddanego. Nie odchodź, mianuję cię ministrem. Ministrem czego? Ministrem spraw... spraw... sprawiedliwości. Ale tu nie ma kogo sądzić. Nigdy nic nie wiadomo, zareplikował król. Nie obszedłem jeszcze całego mojego królestwa. Jestem bardzo stary, nie mam dosyć miejsca na karoce, a chodzenie pieszo to dla mnie wielka fatyga. Och... — Ale ja już wszystko widziałem, — powiedział mały książę, pochyliwszy się, aby rzucić jeszcze okiem na drugą stronę planety. — Tam także nie ma nikogo. — A więc osądzisz sam siebie, — odpowiedział król. — To jest najtrudniejsze, o wiele trudniej osądzić samego siebie niż kogoś innego. Jeśli zdołasz prawidłowo się ocenić, oznaczać to będzie, że jesteś prawdziwym mędrcem. — Ja? — rzekł mały książę. — Ja mogę osądzić siebie samego gdziekolwiek. Nie potrzebuję tu dłużej pozostawać. — Hm, hmm, hmm — rzekł król. — Myślę, że na mojej planecie żyje gdzieś stary szczur. Słyszę go nocami. Mógłbyś osądzić tego szczura, skazywałbyś go od czasu do czasu na śmierć. Tym sposobem jego życie zależałoby od twojej sprawiedliwości, lecz za każdym razem stosowałbyś wobec niego prawo łaski, aby go oszczędzić, gdyż jest tylko jeden. — Ja — odrzekł mały książę — nie lubię skazywać na śmierć, a poza tym myślę, że już sobie pójdę. — Nie — — powiedział król, lecz mały książę, ukończywszy swe przygotowania, nie chciał sprawiać zawodu staremu monarsze. — Jeśli wasza królewska mość rzeczywiście oczekuje posłuszeństwa, proszę wydać mi rozsądne polecenie. Proszę mi na przykład rozkazać, żebym odszedł w ciągu minuty. Zdaje mi się, że warunki są idealne. Ponieważ król nie zareagował, mały książę najpierw zawahał się, a potem z westchnieniem udał się w drogę. — Zrobię cię moim ambasadorem! — pośpiesznie wykrzyknął król. Sprawiał przy tym wrażenie osoby o wielkim autorytecie. — Dorośli są bardzo dziwni! — powiedział do siebie mały książę, kontynuując swoją podróż.